Ariel Pink, Jello. Mamy 5 minut po godzinie 22. No i tak jak zazwyczaj byśmy się z Wami żegnały, tak teraz wymyśliłyśmy sobie jeszcze jeden blok tematyczny. Blok tematyczny Trackfinder, w którym będziemy wyszukiwały dla Was ciekawe utwory z soundtracków, z gier, z kreskówek i z seriali. No i przed nami pierwszy właśnie taki utwór. We should write a hit song, Dude, we should totally write a hit song. Yeah, we should. Zanim jeszcze utwór to nasz przepiękny dżingel, który powstał dzisiaj bardzo spontanicznie, jak zresztą wszystkie. No a dzisiaj e, prezentuję wam e, utwór z jednej z moich ukochanych gier ostatnich czasów, czyli z Oxenfree. Gry m, przygodowej, gry o takim trochę mystery-klimacie, e, takim trochę horrorowym, ale nie do końca. E, bardziej nastawionym na to, że właśnie jest tajemnica, którą musimy odkryć. Gra bazuje na dialogach, czyli tak naprawdę przechodzi. Przez interaktywną historię. Ja osobiście takie rzeczy lubię, ale nie każdy. Paulina jest tego przechodziła konem. tę grę trzy razy. Trzy razy, a muszę przejść ją jeszcze dwa, żeby zdobyć wszystkie achievementy. Zgadza się, ale nie o tym Nerd. mówimy. Tak, wiem. Andrew Rorman, znany również jako Scientific American, albo SCNTFC, to jest twórca muzyki The Oxenfree. Jest to amerykański kompozytor i to, co ciekawe, jego twórczość pojawiła się już wcześniej, nie tylko w grach. Na przykład jego kawałki można było słyszeć w Seattle Art Museum, można było usłyszeć je podczas Sound Unseen Film Festival w Minneapolis, a nawet można było usłyszeć słyszeć je w reklamie HP. No i um, o tyle, o ile nie jestem zaznajomiona z jego wcześniejszymi produkcjami i z wcześniejszymi osiągnięciami, to soundtrack z Free mam już bardzo dobrze opracowany. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli szukacie muzyki, przy której możecie popracować na przykład, takiej muzyki tła powiedziałabym trochę, to ten soundtrack sprawdzi się idealnie. The Beach 7AM, czyli kawałek, który właśnie mam teraz dla Was i z tym utworem Was zostawiam.